Słuchając tutaj Pawła, naszły mi jeszcze pewne refleksje, którymi chciałbym się też podzielić i jakby już nie opuszczać tego tematu. Wiele myślę kościołów z czasem popada w taką, brzydko mówiąc, kościelną rutynę. Jest spotkanie w niedzielę, jest spotkanie w środę. Niektórzy są na obu, niektórzy są tylko na jednym, niektórzy są raz na jakiś czas, bo czasami lubią pojechać tu, czy pojechać tam, albo akurat nie się źle czują, albo mają jakieś rodzinne sprawy, albo coś jeszcze wychodzi, wypada w życiu. No, tego jest pełno. I gdzieś z czasem pojawia się takie wrażenie duchowej izolacji i Obawiam się, że wiele osób, które czują się jakoś wyizolowane, chociaż są formalnie częścią jakiejś społeczności, chociaż rzeczywiście no, są utożsamiane z tą społecznością. Tak? Wiemy, a to brat tam Andrzej, to brat Marek, to brat Franek, to siostra Kasia itd. i itd. I się znamy po imieniu, widzimy się, chwała Bogu, i jakby ok, jesteśmy tutaj częścią tej społeczności, to jednak może się okazać, i myślę, że niejednokrotnie tak jest, iż tak naprawdę jest to taki smutny obraz, jaki też widoczny jest w wielu rodzinach, że jest mąż i żona i są dzieci, ale tak naprawdę wspólnie mieszkają pod jednym dachem, ale niewiele mają ze sobą wspólnego. Ten robi to, ten robi tamto, ten się zajmuje... Jakieś ma inne hobby, ona ma inne hobby, swoje towarzystwo i tak dalej. I niby są rodziną i formalnie są, faktycznie mają to samo nazwisko, mieszkają pod jednym adresem i wiele rzeczy, powiedzmy, jest wyjątkowych dla nich jako rodziny, ale gdzieś jest jakieś poczucie samotności. Jest jakieś poczucie, że tak naprawdę niewiele nas łączy. Oczywiście tu przyczyn można by szukać wiele, ale myślę o takiej jednej kwestii w kontekście tego, co wysłuchaliśmy i co czytaliśmy tutaj z listu do Filipian. Zastanawiam się, ilu ludzi rzeczywiście dzisiaj chce pozwolić innym patrzeć na to, co jest ich. Tutaj jest powiedziane, niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. A więc akcent tutaj jest położony na, naszą, na nasze staranie się o innych, o nasze wychodzenie do innych, o to, by być człowiekiem, który właśnie nie tylko zajmuje się swoimi sprawami, ale też rozumie, że inni mają jakieś sprawy, potrzeby, którymi winniśmy się zająć. Ale myślę, że dzisiejszy problem w wielu, wielu sytuacjach jest taki, iż wielu ludzi po prostu nie chce pozwolić innym zbliżyć się do siebie że gdzieś jest jakieś takie wyizolowanie się, jest jakieś takie poczucie prywatności do tego stopnia, że jak nawet wydawałoby się takie nie jakieś głębokie pytania, ale jakieś takie proste pytania. Co u ciebie słychać? Jak się masz? Czemu cię nie było ostatnio? Niektórzy jakby już się czują wrażenia. Co ty się tak wypytujesz? Czemu nie było ostatnio? Co to jakaś kontrola? I, i jakieś takie... To przecież nie o to chodzi, to po prostu normalna rozmowa, tak? Nie jest żadna kontrola, po prostu nie było ciebie i zastanawiam się, gdzie byłeś, tak? Czy pojechałeś do jakiegoś innego zboru, czy coś wypadło, czy byłeś może chory, może nie dałeś znaku, nie dałaś znaku, tak jak w domu, nie? Wreszcie sobie, że żony nie ma i nie ma i nie ma, a ona przychodzi i no to gdzie byłaś? To jest chyba normalne, to nie jest jakieś teraz infiltracja jakaś i inwigilacja i naskakiwanie, tak, to jest normalne. Dziecko nie wraca i wiesz, że kończ, skończyło lekcję już godzinę temu i nie ma go w domu, zaczynasz się niepokoić i gdzieś tam zastanawiasz się, czy, czy, czy, czy jeśli ma telefon, to dzwonisz, pytasz, szukasz, no to jest normalne, tak, i teraz pytanie, czy w kościele też uważamy to za normalne i czy chcemy tego i czy rzeczywiście prowadzimy takie życie, w które nie boimy się, żeby ktoś zaglądał. Czy może jest tak, że przyzwyczajamy się właśnie do takiej kościelnej rutyny spotkań i uważamy, że to jest właśnie Kościół, że zobaczymy się raz w tygodniu na dwie godziny, czy dwa razy w tygodniu, czy jeszcze przy jakichś szczególnych okazjach, które od czasu do czasu wypadają i jak gdyby tutaj się kończy nasza koncepcja Kościoła. Owszem, jak już jest jakaś taka większa sytuacja przeprowadzka na przykład, nie? no to fajnie było, gdy bracia, siostry, bracia przyszli, głównie podźwigali, a siostry tam pomogły posprzątać czy coś. Więc tego typu akcje jeszcze gdzieś tam od czasu do czasu nas jakoś tam zbierają, że, że sobie pomożemy, wesprzemy się i to jest wszystko fajne, tak? Tylko czy to, czy to o to chodzi? Czy to jest obraz ciała? Czy to jest obraz rodziny? Czy to jest obraz tej jedności, o której tutaj czytamy, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Jakby to ta jednomyślność budzi w nas życie, budzi w nas entuzjazm, budzi w nas energię. Czy raczej każdy z nas ciągnie swój wózek każdy z nas ma właśnie te swoje sprawy, tak jest, jest tak zajęty, że jedyne, co nam zostaje, no to właśnie gdzieś tam raz w tygodniu się, się zobaczyć i to wszystko. I też tutaj byłbym ostrożny z takim myśleniem, że teraz więcej spotkań, więcej, wiecie, na siłę teraz jakoś tam się angażować, żeby ze wszystkimi się spotkać i, i ze wszystkimi mieć kontakt. Myślę, że to rzeczywiście praktycznie dla wielu, wielu z nas jest nierealne. I jest też takie zagrożenie, o którym też apostoł Paweł w innym miejscu pisze, w kontekście wdów, które miały dużo czasu, które były utrzymywane przez Kościół i które chodziły od domu do domu i nosiły ploty i wtrącały nos do cudzych spraw. A więc jest i takie niebezpieczeństwo, tak, żeby po prostu niektórzy z nas nie mają, niewielu takich, ale są tacy, którzy no, już nie mają stałej pracy czy z różnych przyczyn akurat nie mają więcej czasu niż inni, i oni chętnie by przyszli, siedzieli na kawce i rozmawiali, i opowiadali, i, i po prostu takie marnowanie czasu. tak? To nie, nie, też nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żebyśmy baczyli na siebie. I tutaj myślę, że główny akcent winien być położony na naszą duchową kondycję, na to, jak wygląda nasze życie z Bogiem. I myślę, że gdyby każdy z nas miał chociaż jednego, czy dwóch braci, czy jedną czy dwie siostry obok siebie, o których baczy, o których się regularnie modli, do których w miarę regularnie dzwoni. Jest jakaś taka więź, której właśnie czujemy się w miejscu, w którym możemy się zapytać i jesteśmy w miejscu, w którym chcemy być otwarci, mamy do siebie zaufanie, bo to też nie jest coś takiego, wiecie, teraz przed wszystkimi się otworzymy, wszystkim o wszystkim powiemy. To nie jest takie proste. Dla wielu z nas nie jest to proste, dla wielu z nas jest to bardzo trudne. Ale myślę, że jest niedobrze, jest bardzo niedobrze, kiedy tak naprawdę przychodzi jakaś sytuacja w naszym życiu i okazuje się, że nie mamy z kim porozmawiać. Okazuje się, że nie mamy ani jednego brata, ani siostry, do której moglibyśmy i chcielibyśmy się zwierzyć. I wtedy bardzo często obwiniamy za to innych. Wtedy mówimy, to oni się nie troszczą, to oni nie dbają. A kto są to ci oni? to bracie, Ty i ja tworzymy Kościół. I to moim i Twoim zadaniem jest być wiernym temu Słowu, które tutaj czytamy, aby baczyć nie tylko na to, co Twoje, ale też na to, co drugiego. I też pozwolić, by inni mogli baczyć, tak? Jeden czy dwóch, mówię, ktoś, kto budzi Twoje zaufanie, ktoś, z kim masz, chociażby ze względu na miejsce zamieszkania, możliwość częstszego kontaktu. To wymaga wysiłku, to wymaga tej właśnie gotowości na to, by bardziej się otworzyć przed kimś i nie być zamkniętym i niedostępnym. Ale bracia i siostry, naprawdę wszyscy tego potrzebujemy. Szczególnie w tych kryzysowych sytuacjach to widzimy, ale myślę, że nie mamy co czekać na kryzysowe sytuacje, bo też jest to jeden z elementów naszego rozwoju. Niektórzy z was nie mają rodzin, w takim sensie nie macie męża czy żony, macie rodziców może, czy rodzeństwo gdzieś tam, ale często są to ludzie niewierzący i w tym momencie przychodzą sytuacje, gdzie może się okazać, że rzeczywiście będziecie się czuli wyizolowani, jakby nieza, niezauważeni, gdzieś w takim poczuciu, że, że czegoś brak, tak nie powinno być w kościele. Ale zastanówmy się, co my robimy, żeby tak nie było dzisiaj, teraz, kiedy nie ma takiego kryzysu, kiedy nie ma takiej sytuacji. Czy inwestujemy właśnie w te relacje? Czy my się o kogoś troszczymy? Czy macie kogoś, o kogo regularnie się troszczycie? To są trudne tematy. Jakkolwiek widzimy, że Słowo Boże nas do tego wzywa, zachęca, pokazuje nam jedność Kościoła jako żywego organizmu, nie jako pewnej struktury w której mamy jakąś warstwę hierarchii kościelnej, jakiś pracowników kościelnych, etatowych. Ta reszta, która po prostu przychodzi, słucha i, i posłusznie to wykonuje, to nie jest biblijny model Kościoła. To jest coś, co oglądamy wokół siebie i co wiele Kościołów przejęło, ale nie jest to biblijna wizja Kościoła. Biblijna wizja Kościoła to ciało, to organizm, to bracia, siostry, rodzina. To są tego typu terminy Bóg używa, tak? Ojciec, mamy Ojca, Boga. I my, my wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami, jesteśmy rodziną, jesteśmy dziećmi Bożymi. A więc w tych kategoriach winniśmy myśleć o Kościele i modlić się, aby Bóg też no, leczył nas z tego kościelnictwa, które nie jest Kościołem. Od takiego właśnie jakiegoś schematu, w który myślę, z czasem wiele, wiele, wiele kościołów, które zaczynały zupełnie inaczej, popadły w to. Tak jak grozi to w rodzinach, tak samo grozi to w kościele. A więc tu jest niezwykle ważne, byśmy byli czujni i byśmy zawsze, jak w każdej jednej sprawie, zaczynali od siebie, nie wskazywali palcem. I nie oczekiwali od innych, że to oni zaczną się troszczyć, dzwonić, pytać, ale zacząć od siebie. Co ja mogę zrobić? Zastanowić się, co ja do tej pory zrobiłem. Kim się zająłem? Jak swoje zainwestowałem środki, które Bóg mi dał w drugiego człowieka? I zastanowić się nad tym, czy jestem gotów, czy chcę, żeby ktoś miał wgląd w moje życie. Jeśli nie, to zadajmy sobie pytanie: dlaczego nie? Dlaczego nie? Co takiego jest, że nie chcesz tego pokazać, nie chcesz o tym powiedzieć? Bo jeśli mówimy nie, to zazwyczaj jest jakaś poważna przyczyna. Jest coś, co skrywamy, jest coś, co chcemy, żeby nikt o tym nie wiedział, czy żeby się nikt o to nie pytał. I zazwyczaj nie są to dobre rzeczy. Czasami zostaliśmy niektórzy z nas może zranieni, gdzieś otworzyliśmy się, gdzieś zainwestowaliśmy w jakąś relację i zostaliśmy zranieni, poczuliśmy się oszukani, zawiedzeni. To jest dla niektórych przyczyną, że się zamykają, bo nie chcą po raz kolejny tego przeżyć, nie chcą po raz kolejny tego doświadczyć. Wolą w takim jakimś bezpiecznym miejscu sobie być. Ale znowu zadajmy sobie pytanie, czy to jest droga naśladowania Pana Jezusa Chrystusa? Czy to jest chrześcijaństwo? Czy Pan Jezus w ten sposób się zachowywał i czy taki model nam wskazywał? Czytamy, że On był niezrozumiany przez tak wielu. Zarzucano Mu, atakowano Go, posądzano Go, a jednak On ciągle otwierał swoje serce. Nie chował się przed ludźmi, ale szedł do nich, mimo tych policzków, które Mu wymierzano, mimo tych różnych przykrych rzeczy, które Go spotykały, od tych, których chciał ratować, którym chciał pomóc. I bracia i siostry to jest po prostu częścią naszego upadłego człowieczeństwa, że są nieporozumienia, że są zgrzyty, że zawiedziemy i zostaniemy zawiedzeni. To jest normalną częścią też życia Kościoła. Nie spodziewajmy się, że inni są idealnymi aniołami. Wiem, że się nie spodziewamy, już ci znaczą, że ci którzy już są jakiś czas w Kościele. Jak się nawróciliśmy, to patrzyliśmy i wszyscy sami aniołowie, tylko ja taki jakiś nie tego, ale z czasem przekonaliśmy się, że to wcale nie są aniołowie, że to tacy ludzie jak my normalnie ze swoimi słabościami i różnymi brakami. Więc to też musimy wkalkulować, to też musimy wliczyć. Tak jak w małżeństwo, tak? Pamiętacie jak to było? Ci z nas, którzy są małżeństwem, jakśmy się zakochali i myśleliśmy po prostu to anioł. To po prostu miód sam. Ale później się okazało, że nie tylko sam miód że też i nieraz przyszło nam się popłakać i gdzieś czuć się sfrustrowany i w co ja się wpakowałem. <grym> tak jest, po prostu nie jesteśmy doskonałymi ludźmi, jesteśmy słabymi ludźmi, pełnymi braku ludźmi, ale taki jest Boży zamysł. Zobaczcie, bracia, siostry, że taki jest Boży zamysł, aby właśnie z takich ludzi zbudować sobie świątynię, to my jesteśmy tymi kamieniami żywymi. Wielu z nas nieokrzesanymi, wielu z nas gdzieś tam mające swoje kanty i jeszcze wiele, wiele różnych rzeczy w nas trzeba pozmieniać, ale to my wszyscy razem w naszej różnorodności i odmienności i w tych wszystkich słabościach jesteśmy, czytamy, budowani na ten dom Boży. I musimy na to pozwolić, bracia, siostry. Musimy tego pragnąć, musimy to właściwie biblijnie rozumieć i nie pozwolić sobie, na takie przyjmowanie jakichś modeli Kościoła, które nie wyrastają z Jego Słowa. Może Tobie dzisiaj to się wydaje, że to jest taki wygodny model, ale nie jest to biblijny model. Jeśli nie jest to biblijny model, to nie możemy spodziewać się Bożego błogosławieństwa nad czymś takim. I z czasem ludziom to mierźnie, przychodzenie tylko na nabożeństwa. Wczoraj właśnie tam u Sebastiana, jak byłem na tym spotkaniu z Maćkiem Maliszakiem i patrzyłem na tych braci. Tam taka różnorodność. Niewielka grupka, ale naprawdę ciekawe zestawienie. Tak? I to u nas to samo widać, ale tam gdzieś takie to było takie żywe, bo tutaj jeden coś mówi, drugi coś mówi, dodaje i tak dalej. Potem te rozmowy Sytuacja tam jest taka, że jest tam człowiek, który siedział przez lata w więzieniu i sędzia, który go skazywał, wiecie, razem teraz są, nie? W jednej społeczności. Więc to jest naprawdę ciekawa, ciekawy zlepek. A jednocześnie to wszystko są bracia, siostry. I teraz mają sobie tak wiele do zaoferowania. Bóg jest tak wiele w stanie dać jedni przez drugim. Tak samo jak i u nas tutaj, w każdej jednej społeczności. Kwestia jest tylko, czy my na to pozwolimy, czy my otworzymy się na to. Czy nie będziemy takimi ludźmi, którzy mają to swoje małe królestwo, chwała Bogu, jestem zbawiony, chwała Bogu, jestem chrześcijaninem, mogę przyjść do kościółka, pomodlić się, posłuchać, albo po prostu tylko przyjść i wziąć coś i pójdę sobie do domku i dalej sobie żyję w moim, chwała Bogu, takim malutkim świateczku, ale to nie jest kościół. Tak można oczywiście i tak wielu żyje. A potem się pewnego dnia właśnie budzą, czy przychodzi taki okres w ich życiu i właściwie mówią, "Nie z nikim nic nie wiąże, ja nie mam się do kogo zwrócić. Czemu się to mnie nie troszczy? Czemu jestem taki sam biedny? Te, dzielę się tymi refleksjami, dzielę się tymi swoimi jakimiś przemyśleniami, też na gorąco troszkę. Natomiast zachęcam was, bracia, siostry, byście o tym myśleli i byśmy coś z tym robili żeby to się nie skończyło na tylko pomyśleniu, ale jak ze wszystkim będziemy błogosławieni, tylko wtedy, kiedy będziemy wykonawcami słowa, a nie słuchaczami. Zachęcam też bracia siostry tych z was, którzy mogą być w środę, abyście byli w te środę i żebyśmy o takich rzeczach mogli rozmawiać. Takie rzeczy mogli jakoś próbować wspólnie tutaj przed Bogiem rozważać, aby coś w tym kierunku i wielu innych, które są ważne w naszym byciu w Bożym Królestwie, coś czynić, coś robić, nie dlatego, żeby teraz robić dla samego robienia, ale dlatego, żebyśmy byli ucieleśnieniem słowa, które czytamy, które słyszymy, które zwiastujemy, w które wierzymy. Nie może się skończyć na posłuchaniu i pokiwaniu głowami. Amen? Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, dałeś nam wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Obdarowałeś nas Duchem Świętym, który czyni z nas wszystkich dzieci Twoje. Mamy tę jedność Ducha, darowano nam. Mamy jednego Pana, mamy jedno Słowo i chociaż nasze zrozumienie może tego Słowa w różnych aspektach jest różne, Dochodzimy, staramy się dochodzić do tej jedności poznania, jedności myśli. Panie, niektórzy z nas gdzieś w tym procesie dorastania do jedności gdzieś zostali w tyle albo poprzez zranienia, czy jakieś przykre sytuacje, czy zwykłe zniechęcenie, czy natłok zajęć i obowiązków i różne różne przyczyny, czy to zdrowotne, czy inne, gdzieś wycofaliśmy się i Gdzieś ta idea Kościoła staje się dzisiaj tylko jakimś takim niedoścignionym ideałem. Mówimy tak, tak jest w Twoim Słowie, ale gdzieś w praktyce to chyba nie da się tak tego jednak zrobić, tak się nie da żyć. I gdzieś zaczynamy powątpiewać i gdzieś przestajemy się starać i nie szukamy tego, do czego wzywa nas Twoje Słowo. I Panie, nie chcemy nikogo ani oskarżać, ani jakoś przymuszać do czegokolwiek, ani w żaden sposób wywierać jakiejś presji czy poczucia winy w z kimś wzbudzać. Raczej, Panie, chcemy zastanowić się nad tym, co czytamy w Twoim Słowie i popatrzeć każdy z nas na siebie samego. Na ile mi zależy, na bracie, na siostrze. Na ile rzeczywiście jestem gotów poświęcić swój czas i swoją energię i jakiekolwiek inne rzeczy trzeba poświęcić, aby być bratem, być siostrą, którzy wnoszą coś dobrego w życie innych, którzy budują, którzy zachęcają, którzy jeśli trzeba napominają, którzy karcą, którzy nie są biernymi, którzy nie są odizolowanymi od siebie, tylko wierzącymi ludźmi, którzy raz na jakiś czas się spotykają ale że jest ta wspólnota ducha, jest to współczucie, braterstwo, miłość, wzajemna troska i zabieganie jedni o drugich. Prosimy, kochany Panie, o Twoją pracę w naszych sercach, aby to właśnie życie Kościoła, w którym Ty sam się nam objawiasz, w którym Ty sam udzielasz nam siebie przez brata, siostrę, było naszym udziałem w większej pełni. Pragniemy tego. Chcemy tego szukać i chcemy dołożyć wszelkich starań, aby było to rzeczywistością również tutaj pośród nas. Dopomóż nam, Panie. Prosimy o Twoją pomoc, o Twoją zachętę, o wytrwałość, kiedy podejmujemy te dobre kroki, aby się nie zniechęcić, nie poddać po kilku próbach, ale być wytrwałymi w czynieniu tego, co dobre, póki możemy to czynić. Amen.